środki ochrony roślin to nie tylko to, co lejemy do naszych opryskiwaczy i na co bardzo musimy uważać, ale przede wszystkim zaprawy nasienne, dobra zaprawa nasienna, tak naprawdę jest gwarantem tego, aby nasze zboże się udało i przyniosło rzeczywiście wysoki plon. O tym wie najlepiej pan Łukasz Wawrzyniak z firmy Syngenta. Jakie nowe zaprawy możemy tutaj dzisiaj zobaczyć na pana stoisku i na tych polach? To, co Syngenta proponuje nowego w tym roku, to jest nasza nowa zaprawa zbożowa, fungicydowa o nazwie Vibrance Gold. Zaprawa jest zarejestrowana do, do zaprawiania pszenicy, pszenżyta, żyta, w jednej wygodnej dawce 200 ml na, na 100 kg nasion. Ale czy lepiej kupić ziarno zaprawione, czy samemu zaprawiać? Bo niektórzy rolnicy mówią, że pójdą, kupią od razu gotowe, zaprawione, nie muszą się już nic martwić, zrobione siać. To jest bardzo potwierdliwe pytanie. Oczywiście firma Syngenta jest, jest firmą nasienną, także na pewno polecamy zakup kwalifikowanego materiału siewnego, ponieważ no to te benefity kwalifikowanego materiału siewnego plus do tego dobra zaprawa, no na pewno sprawdzają się i, i, i opłacają się w polu. A jakby wybierać, czy zaprawiać samemu, czy kupić zaprawione? Kupić zaprawione. Dlaczego? Dlatego, że mamy po pierwsze kwalifikowany materiał siewny, czyli jest on przetestowany, odpowiednio dobrany i, i przetestowany przez firmę nasienną najpierw, potem sprawdzony przez, e, przez różnego rodzaju inspekcje, plus do tego firmy nasienne mają przygotowane e, maszyny o, o wysokich wydajnościach, które gwarantują bardzo dobre pokrycie nasion, czyli e, lepszej precyzji też zapewne. I lepszej precyzji, czyli ani nie, ani nie dają tej zaprawy za dużo, ani za mało, także możemy być pewni, że cały proces jest przeprowadzony prawidłowo. Widzę tutaj takiego zielonego ludzika, który w logo wygląda z pola pszenicy, tak? Co ten ludzik symbolizuje? To jest, to jest nasz, nasz Pan, który charakteryzuje się mocą zakorzenienia, czyli tym, co, czym charakteryzuje się Vibrance Gold, no i chcemy, żeby, żeby ten zielony człowiek był utożsamiany z tą mocą zakorzenienia, stąd też, stąd też taka, taka wizualizacja. No, ale zielony to taki trochę ufaludek, czyżby to była nieziemska moc zakorzenienia? <laughs> Można powiedzieć, że, że jest na pewno najlepsza na Ziemi, a skąd ona pochodzi, to, to na pewno z Vibrance'u. A to Vibrance to chyba nie jedyny taki produkt, prawda? Vibrance jest jedynym takim produktem, który, który gwarantuje moc zakorzenienia. Jak do tej pory jesteśmy jedynymi, którzy produkują produkt z, z takimi dodatkowymi e, właściwościami. Vibrance będzie wprowadzony na rynek w tym roku. Czyli to jest kompletna nowość. To jest kompletna nowość, dlatego, dlatego o niej pozwoliłem sobie pani i państwu, państwu trochę, trochę poopowiadać, bo ponieważ oprócz zabezpieczenia tutaj przed wszelkiego rodzaju chorobami, e, Vibrance gwarantuje nam tą moc zakorzenienia, czyli to, czego nie było jak do tej pory w zaprawach roślinnych, czy wraz w zaprawach zbożowych, e, czyli zabezpieczenie systemu korzeniowego poprzez, e, poprzez no, unikatowe cechy Czyli to do zimin będzie bardzo przydatne? Zarówno do ozimin, jak i do jarych, ponieważ no, system korzeniowy dobrze rozwinięty zarówno jest ważny przy przezimowaniu, jak i potem na wiosnę, kiedy mogą występować jakieś niedobory, niedobory wilgoci. No właśnie, bo tak pomyślałam sobie o tym przezimowaniu, że jeśli znowu będzie jakaś drastyczna zima, to solidny system korzeniowy może nam uratować plantacje. Na, na pewno tak I, i, i rośliny, które są lepiej przygotowane do zimy, czyli są, są lepiej zakorzenione, na pewno na pewno przezimowanie nie będzie lepsza. A jaki element, jaka substancja odpowiada za to, że to zakorzenie nie jest większe? Czy to jest rodzaj pobudzania wzrostu aktywatora jakiegoś? Już, już mówię. Tutaj mamy kompletnie nową substancję aktywną, która została sformułowana tylko i wyłącznie do zapraw nasiennych. Ta substancja nazywa się sedaksa i ona charakteryzuje się taką rozpuszczalnością w glebie, że znajduje się ta substancja wokół, wokół korzenia i nie ma tutaj e, jak gdyby żadnego efektu pobudzania, tylko po prostu eliminujemy wszelkiego rodzaju zagrożenia, które znajdują się w glebie i korzeń swobodnie może, może się rozwijać e, i to nazywamy, nazywamy mocą zakorzenienia zaprawy Vibrant.